Kształt czaszki pojawiły się mniej więcej w XIX wieku No i oczywiście szybko stały się symbolem mrocznej tajemnicy Która miała sięgać gdzieś w głąb historii Oczywiście natychmiast skojarzono je z Majami, z krwawymi majańskimi obrzędami Podobno miały przyjść pojawić się właśnie w Ameryce Środkowej Miały być znajdowane w różnych legendarnych miastach Majów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 te oczy też pomagają w tym wszystkim. O, to zaraz ja. Y, witam serdecznie. To może ja zacznę jako y, pierwsza osoba. Zadam pie pytanie Panu. Y, jakie, jakie jest Pana zdanie y, na temat tych czaszek, jeśli chodzi o ich ilość? Bo y, jak wiadomo, na jawie posiadali 13 czaszek. Czy to jest jakaś, nie wiem, jakaś e, mmm, taka specjalna liczba, czy, czy jakaś określona, czy, czy to jest takie tylko przypadkowe? No witam również, że się trochę spóźniłem, Do, kolega Manfreda mnie wyprzedził, e, no właśnie, bo, bo nie jestem w stanie sprecyzować o, o jakiej ilości czaszek Pan mówi. E, no mi się obiło uszy, też dużo czytałem na temat, że jest 13 czaszek, które tworzą de facto całość. One są rozsiane po całym świecie.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 Dobrze, wpadłem do was, powiedziałem, chcę powiedzieć dobry wieczór, spojrzałem, że pokój jest mówiony, nie jakiś grany, więc zaciekawiło mnie to natychmiast, chciałem wręcz też zapytać o czym mówić, ale już się zaczynam domyślać, bo przy waszej jednej czy to dwóch wypowiedzi to złapałem zaraz to wszystko w lot.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 Aha, Więc e, myślę, że niewilości jest rzecz. 13 oczywiście jest e, numerem znanym w numerologii i jego znaczenie, znaczenie tej, tej liczby możemy poświęcić osobny czat na infrze. Myślę, że niewilości jest e, tu rzecz, które czaszki są prawdziwe, które właściwe, które mądre, które nie, mniej mądre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 przez, jest, jest postacią bardzo kontrowersyjną, do czego dołącza się y, jego córka, która to ona miała odnaleźć y, słynną y, Czaszkę Apokalipsy. Przynajmniej ona sama, przynajmniej właśnie to y, Anna Mitchell Hedges odnalazła Czaszkę Apokalipsy. Tak przynajmniej utrzymywała przez wiele, wiele lat. Później okazało się, że być może wcale nie jest to prawda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 sztuk najrozmaitszych rzecz nie wiem gdzie mnie ucięło więc Mitchell Hedges, najcenniejszą rzecz, jaką znalazł w Lubantan według niego, Lubantun, według niego była właśnie kryształ, oczywiście kryształowa czaszka, ale nie, nigdy nie podał szczegółów, w jaki sposób została ona odnaleziona.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 i taki zdolny Chińczyk jest w stanie nie takie rzeczy wykonać. Dlatego wykonano tą czaszkę i to, był jeden, to jest przedstawione jako jeden z głównych dowodów przeciwko jakiejkolwiek wartości yy, czaszek, w sensie oczywiście ezoterycznym. Następne badania, jakie przeprowadzono na tych czaszkach, były to były badania antropologiczne. Yy, na przykład uznano, że czaszki, kryształowa czaszka Mitchell-Hedges nie może być czaszką Majów. Nie może być z tego powodu, że antropologicznie w żaden sposób nie odpowiada budowie Majów temu, jak Majowie wyglądali, że nie przedstawia kogoś z cywilizacji z Mezoameryki. Na przykład Majowie, mieli, zwłaszcza w Kaści Królewskiej, mieli spłaszczone czoła, ja przepraszam, że się wcinam, tylko e, z tego co wiem, to niektóre czaszki miały ślady obróbki, jeśli chodzi o narzędzia w obrębie żuchwy i oczodołów. To jest raz. Dwa, że e, ten sławny Mitchell Hedges, e, on odwiedził starożytne miasto, e, które się nazywa Pakime w, w północnym Meksyku, które notabene kilka, znajduje się kilka kilometrów od e, chyba największego złoża kryształów na świecie e, sławnej jaskini.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 czy, czy to nie świadczy o, o czymś, o tym, że to może być lekka fikcja pochodynie czaszek z, z lat starożytnych? Tak, to no może najpierw to pierwsze pytanie, Mitchell Hedges, ja rozumiem, że, że jest, może przestańmy mi mówić pan,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 Czy próbowano twarze zrekonstruować jakieś na podstawie tych czaszek? A drugie pytanie to do czego w ogóle one służyły, te czaszki? No doskonałe pytanie. Oczywiście, że próbowano otworzyć taką twarz i, otworzono, i znów, znów można to dać na przykładzie czaszki Mitchell Hedges, czyli czaszki apokalipsy. O twarz odtworzono twarz, która. Yy, yy,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 o tą czaszkę, która została sprzedana przez Bobona, pośrednio przez Bobona do British Museum. I w ogóle dziwi mnie troszeczkę dyskusja na temat tak zwanych cudownych zdolności czaszek, bo oczywiście ta dyskusja powstała tak samo wcześniej jak cała historia o czaszkach. Słyszeliśmy o krzyczących czaszkach, słyszeliśmy o uzdrawiających kryształowych czaszkach.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 że dyskusja będzie na ten temat. <coughs> e, w każdym razie e, większość osób zapomina, że e, boom na czaszki powstał w drugiej połowie XX wieku. Tak naprawdę. E, sami to, co tutaj mówicie, to znaczy wykupi, wdzie, wykupić wycieczkę, kupić e, bilet na spotkanie, e, kupić czaszkę, no to wszystko oczywiście kręci się wokół pewnego biznesu, jak to zazwyczaj ma to miejsce w zozytyce.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 Między innymi pobierała nauki u hawajskich, o Boże, jak oni się nazywają, u kapłanów hawajskich, u kapłanów inków, przebywała w Machu Picchu, przebywała w wielu interesujących miejscach i jest jednym z, jedną z czołych postaci tego, tego ruchu. Jest właścicielką, ta czaszka, którą przyniósł ten starszy człowiek do sklepu w siatce, została nazwana Einstein